Thank you Był Tomasz. Eksperyment rozwiedzimy, eksperyment, nie mam czołówki, więc to czołówkę, która lepiej była odwrotnie, bo wszystko jest w ogóle odwrotnie. To jest kolejny program pod tytułem KHT, czyli Kogliwiadocza charakterystyka terenu. Jak napisałem, to mam być coś w, rodzaju, coś w rodzaju przeglądu prasy, ale tak trochę po mojemu niekoniecznie zawsze przeglądu prasy, tak jak w telewizji, ale na to tego, sobie, na co ja zwróciłem uwagę, przy codziennej prasowystwie. Pierwszą sprawą, którą mu się chciał zająć dość krótko, to jest ujawnienie materiałów dotyczących śmierci, dotyczących zabójstwa zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Pamiętam ten zamach, był, co prawda nowym dzieckiem, a pamiętam go w sposób dość dziwny, dlatego, że wtedy od 14.10 w niedzielę miał lecieć Hacker i nie poleciał Hackerberry, tylko pan powiedział, że dokonano zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w związku z czym nie puszczono tego programu. Tak było wtedy w Polsce Gomułkowskiej. Byłem w Dallas, miałem okazję wyślać w w Dallas i razem z policjantami miejscowymi amerykańskimi i z FBI, zaprowadzono nas do Muzeum Piątego Piętra. Tam z tego okna można było się wychylić, można było przymierzyć się, stanąć tam, gdzie w takich rysunkach stóp w ogóle, tam, gdzie podobno stał Oswald, wziąć atrawę karabinu i na ulicy był narysowane miejsce, w którym Kennedy dostał pierwszy strzał. I rozmawiałem z tymi policjantami, zapróbowałem, no i oni sami twierdzili coś, że to bardzo ciężko byłoby strzelić z tego, z tego miejsca tak, żeby Taki był skutek, jak to było widać na, na filmie. Zresztą jest to teoria spiskowa, chyba najsłynniejsza w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ujawnione materiały, to dlatego krótko, że sam się muszę z tym zapoznać. Tego jest cała masa, bardzo, bardzo duże. Ja doszedłem tam do 400 któregoś, a jest jeszcze chyba z 6000 albo i więcej. Jest to ciekawa rzecz generalnie. To, co na zwróciłem uwagę, bo przeglądałem całość, tak sobie przerzucałem, że w jakiś sposób śledztwo wiązane było z późniejszym zabójstwem pastora Luthera Kinga. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście jest tam ślad rosyjski, jak ciekawa jest ta informacja o telefonie na 25 minut przed. Zamachem. Sądzę, że po przestudiowaniu tego wszystkiego yy, będę mógł zrobić nawet szerszy program na ten temat, bo zabójstwo Kennedy'ego jest rzeczywiście nadal tajemnicą. Czy te materiały coś rozjaśnią, czy nie rozjaśnią, to nie wiem. Ja popatrzyłem na niektóre depresze, bardzo ciekawie sobie dokumentów. Ta no jak się poczyta, no, musiałem znać dobrze nomenklaturę amerykańską, żeby zrozumieć w pełni, więc szukam również wyjaśnienia, jak te dokumenty, obiekt, jak, jak, jaki był obieg tych dokumentów, gdzie szły depesze. Widziałem tam depesze z Japonii, ale to depesze z rezydentury w Japonii, z rezydentury CIA w Japonii, ale to były raczej takie. Jakby to powiedzieć, no raczej takie czysto prasowe informacje. Oczywiście postać osłowoda chyba zostanie wyjaśniona. Mógł on być rzeczywiście rosyjskim nielegalnym prawdziwym osłapą gdzieś sobie leżeć w tym wielkim kraju, jakim był Związek Radziecki, pod ziemią albo w zimniejszych regionach tego kraju mógł gdzieś tam przebywać. Oczywiście, że tak. Czy to była jakiś sposób zemsta za próby zabicia kastra, czy wywołanie jakiejś presji na Stany Zjednoczone, tego nie wiem. Zobaczymy, warto dokumenty przestudiować, znalazłem całe to archiwum no i powoli studiuję i obiecuję Państwu, że do tego jeszcze wrócę. To naprawdę, jest. ja przypomnę film Olivera Stonea, który który w jakiś sposób pokazuje fikcyjny proces. To w moment, w którym Oswolda nie zabity, Był jeszcze przedtem film amerykański, bardzo mało znany zresztą, który się nazywał proces Lee Harvey Oswolda, całkowity Polityka fiction, który przedstawiał hipotetyczny protest, proces Oswolda i również szedł w kierunku jednak zaangażowania wywiadu radzieckiego, czyli KGB, w tą sprawę i wiązał Oswolda z, z tą to jest bardzo małe, znany film telewizyjny, chyba z lat 80 czy z lat Ja nie pamiętam, po prostu już, to było raz go, raz go tylko widziałem. Także dajmy ze spokój z nim, ale pozostajemy na razie w wywiadzie. Wczoraj ukazał się na stronach chyba internetowych jeden z patrzących gazet artykuł pod tytułem Agencja, agencja bez wywiadu, Agencji Wywiadu. Ja trochę skomentowałem, poprawiłem pewne rzeczy, które tam i widzę, że artykuł został poprawiony. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że z tych informacji, które tam są, zawarte, właściwie tego mnie potwierdził tylko jeden dotyczący człowieka o jej, no, pseudonimie Ryba, dlatego że to była, akurat, to była akurat osoba, która przez grupę Artura W. i zastępcę i zastępca szefa została, należał do grupy ludzi zdemutralizowanych dość szybko, nie tylko zresztą on, to nie jest zresztą człowiek z korzeniami w SB, tylko to jest, to jest ktoś, kto przyszedł na początku lat 90. do, do pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również nie czepiałbym się zbytnio tych pieniędzy, o których mowa od Niemiec, dlatego, że nie wiem jakie było przeznaczenie tych pieniędzy i nikt z Państwa nie wie, jakie było przeznaczenie tych pieniędzy. Czasami jest tak i bywało tak, że służby partnerskie przekazywały gotówkę na określony cel. Czy miała to być wypłata komuś czegoś, czy miała to być zakup jakiego sprzętu, czy jakaś wspólna operacja. Nie zawsze w wywiadzie to wszystko jest księgowane. Taka to jest niestety praca. Znaczy jest to w jakiś sposób rozliczane, ale to o tym już nie będę mówił publicznie. Także tego musimy się nie czepiał. Natomiast oczywiście, że PO dokładnie zniszczyło pracę na kierunku rosyjskim. Ktoś napisał pod tym artykułem, że wydano zakaz tylko w Moskwie, zakaz pracy operacyjnej ze względu na reżim podpowiadowczy. Nie tylko. Nie tylko, ponieważ równocześnie wymieniono w tej samej Moskwie wymieniono doświadczonych oficerów na oficerów, którzy byli jeszcze czasami w służbie przygotowawczej, więc pewnie nie wiedzieli, jak się poruszać na tym rynku. I to jest jakby prezent dla Rosjan w tym momencie, ponieważ Rosjanie bardzo łatwo ich rozpracowali. Druga sprawa to jest, że warto by również wspomnieć o przeniesieniu pokoju rezydenta, tak na wprost właściwie ambasadora, tak żeby rosyjska sekretarka ambasadora mogła dokładnie widzieć, kto przychodzi do rezydenta, co robi rezydenta, ponieważ rezydent był taki jako, że żąda, żeby szyfrat również do niego przychodzi. A do, do kogo chodzi w planu pracowniczym ze szyfrant, jak tylko i wyłącznie dla ambasadora, no i oczywiście dla służb w tym momencie. Tak to mniej więcej było. Było również szereg ciekawych symptomów, szczególnie po 2010 roku. Na przykład rosyjska firma remontująca ambasady tam jeden blok przy ambasadzie znalazła i przyniosła do faceta z Spraw Bezpieczeństwa całą skrzynkę podsłuchów wyjętych ze ścian jeszcze z lat 60. Co było, czy było czynne, czy nie, no myśmy chcieli to, żeby to sprowadzić do Polski, zobaczyć co to jest za sprzęt. Oczywiście to był pewnie sprzęt muzealny, ale to też było ciekawe, gdzie one były. I okazało się, że tego nie sprowadzono. Nie ma. Gdzieś ta sprzętka zginęła. To też była jedna z takich rzeczy. W artykule wymieniony jest pułkownik W. Ale nie Wroński. Nie Wrański, Którego ktoś potem nazywa Arturem. Znam tą osobę dość jeszcze skąd wywiadu w w końcówce mojej sprawy z prezydenturą rosyjską został podłączony, no a niestety ja wyjechałem, on potem awansował dość mocno, między innymi na tej sprawie i wszystkim się chwalił, że to jest jego sprawa, ale dajmy spokój, dajmy spokój jakimś osobistym animozji i asynkrazjom. Ciekawe jest również to, że do agencji wywiadu przytulano w latach PO w praktycznie wszystkich tych, których wywalało wojsko. Zastępca i ów dyrektor odeszli ze ZUWu w jakichś bardzo dziwnych okolicznościach. Nie chcę powtarzać plotek, bo chyba wiem jakich, bądź będąc właściwie zawieszonymi, zostali przyjęci tutaj. I tu zaczęli robić swoje porządki. Razem z nimi przyszedł również ktoś, ale również na stanowisko dyrektora, przeciwko komu trwało dochodzenie prokuratorskie będąc podejrzanym w jakiejś sprawie prokuratorskiej dostał dopuszczenie do spraw do, do stopnia ściśle tajnych, bo musiał tą funkcję sprawować. Nie tylko on zresztą, bo to samo było z ludźmi ZAPEW, których się pozbywała. Bo również przychodzili tutaj do agencji wywiadu. W artykule jest jeszcze ciekawa rzecz, o której nawet nie wiedziałem. Ponieważ tam jest tak nam powiedziane, że obecny szef Agencji Wywiadu jest był kiedyś we zW. Tego nie wiedziałem, bo w oficjalnym życiorysie. Myślałem, że to jest dyplomata, jakiś arabista, dyplomata, chyba arabista nawet. Nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka w ogóle. I dla mnie było nowości. Natomiast artykuł jest jeszcze dla mnie z jednej strony ciekawy, dlatego że jest to efekt nie chciałbym, aby to był efekt ustawy dezobotizacyjnej. Ja już o tym pisałem, ale powiem jeszcze raz. Bez względu na to, co Państwo myślicie, a wszyscy popierają ustawę dezobotizacyjną, musicie wiedzieć, że na rynku, w cudzysłowie na rynku, znalazło się ponad 2,5 tysiąca ludzi, którzy wiedzą, jak wyglądają dzisiejsze służby. To są ludzie mniej więcej w moim wieku, są swoim starsi, Ludzie mając ponad 20 lat pracy w Nowej Polsce i wiedzą, co mogą służby, sami w tym uczestniczyli, aktualne. Aktualne służby, jaki jest sprzęt i tak dalej. Ta wiedza jeszcze z dziesięć lat będzie aktualna. Przeciwnik bez względu na to kimkolwiek będzie, on nie potrzebuje muzealników, nie potrzebuje partyzantów. Ludzie, którzy odeszli w połowie jeszcze lat dziewięćdziesiątych nic na temat służb nie wiedzą. Nie mogą wiedzieć, bo naprawdę dużo się zmieniło. Te zmiany jakościowe my znamy. Znaczy ja mówię my w sensie pokoleniowym, ponieważ ja jestem Zupełnie na zewnątrz tego środowiska. Ci ludzie są groźni, ponieważ odczuwają to mniej więcej tak jak ja, że ja jeszcze raz powtórzę: ja za SB po poprzedniej ustawie dezorganizacyjnej miałem 352 zł, bo sama reszta to była emerytura wypracowana po roku 90. Łącznie z ze wszystkimi przywilejami emerytalnymi, wszystko było po, według ustaw po roku 90. Nic nie było z czasów poprzednich. Teraz dzięki ustawie dezupełnizacyjnej zwiększono mi za SB pięciokrotnie do 1716 zł, natomiast zabrano całą Większość tych ludzi jest ludźmi jeszcze w miarę młodymi, z rodzinami, z dziećmi, z wieloma uwarunkowaniami, a nie wszyscy będą tacy mocni. Natomiast wszyscy są wkurzeni. Jest to zagrożenie, jest to zagrożenie kontrwywiadowcze, typowo kontrwywiadowcze. Wyobraźcie sobie Państwo 2,5 tysiąca świetnie wyszkolonych, znających dzisiejsze służby. Dzisiejsze anne na dominii 2017 zostaje wolnymi na rynku. Oczywiście ja wiem, że to co w tej chwili powiem wywoła natychmiast odpowiedni, odpowiednie retorsje, może wywołać odpowiednie retorsje i na um, jakieś um, dziwne stwierdzenie, ja nie mówię tego jako ostrzeżenie, ja mówię to po prostu wyłącznie jako tak zwaną diagnozę sytuacji. Tylko i wyłącznie diagnoza sytuacji, proszę Państwa, ponieważ, yy, ponieważ yy, ja, jak wszyscy wiedzą, ja jestem, uważam się za, właściwie za oficera kontrwywiadu i dla mnie jest to diagnoza zagrożenia kontrwywiadowczego ogromnego. Ogromnego. Obawiam się również, że wiem, że istnieje, czy, że jakakolwiek kontrola operacyjna nad tymi ludźmi będzie kontrolą represyjną. Nie wiem, w jaki sposób. Nie wiem, w jaki sposób oni to zrobione. Zabiorą paszporty, zabiorą dowody, wsadzą wszystkich na wszelki wypadek do aresztów prewencyjnych. Nie wiem, nie potrafię. Może nic nie zrobią. W każdym razie bardzo ciężko będzie inwigilować ludzi, którzy kiedyś z którzy jeszcze nie tak dawno, prawie wczoraj, i sami inwigilowali i potrafią z tym walczyć. To jest zagrożenie, z którego ustawodawca nie znam sobie sprawy. I jeszcze raz powtarzam. Ja mówię o ludziach, o moim backgroundzie, podobnym moim backgroundzie, czyli którzy spędzili jedną trzecią swojej pracy, jedną czwartą, niektórzy jedną piątą swojej pracy w SB, ale potem cały czas pracowali tutaj na ciekawych kierunkach, przez dwadzieścia kilka lat, tak jak ja. I w tym momencie pozostawienie ich zupełnie na zewnątrz, zabranie im wszystkiego, powoduje ogromne zagrożenie kontrwywiadowcze. Ja oczywiście nie krzywdzę, nie chcę krzywdzić, Ktoś nie powiem, że ktoś pójdzie tam do Rosji jako oferent i tak dalej, i tak dalej. Nie. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ale już są pewne przejawy kupowania tych ludzi przez różne dziwne fundacje, organizacje i tak dalej, których nikt nie kontroluje. Państwo Żadne państwo na świecie nie może sobie na takie rzeczy pozwolić. O emerytów świeżych emerytów ze służb. Wszędzie na świecie dba się nie dlatego, że te służby są takie troskliwe i tak kochają tych swoich ludzi, ale właśnie z tych powodów, żeby nie doszło do takiego zagrożenia. No cóż, ja się nie znam. Ja zresztą przypuszczam, że, ja zresztą przypuszczam, że mm, cała ta moja wypowiedź zostanie odebrana o patrzcie Nie mówiłem, patrzcie jaki prowokator, dołożyć mu, zamknąć, aresztować, bo to szpiedzy, ponieważ Wydaje mi się, że obecne służby, szczególnie te, które są za kod wywiad odpowiedzialne, to raczej wyznają zasadę gaz pała pała gaz, a w pracy operacyjnej ta zasada nie działa. To nie jest zoną, to jest zupełnie co innego. I teraz wracając do tego artykułu, już na samo zakończenie. Ciekaw jestem, czy informatorzy redaktora Jakubowskiego, który kiedyś zresztą jakiś rok temu zaatakował mnie potwornie, od, wyzywając mnie od źródeł, ze wsi, ze wsi i tak dalej, i różnych takich innych. Tymczasem nie przeczytał nawet mojego życiorysu wtedy, więc nie wiem, tak zaatakował. Proformę, bo atakuje wszystkich. I nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, że w pewnym sensie został jednak wprowadzony w błąd i dotknął tylko problemu, który jest najmniejszy z tych wszystkich problemów. Zakaz pracy operacyjnej, ponieważ jeżeli już ktoś chce tak mówić na temat Rosji, na temat pracy operacyjnej, to pan redaktor powinien wrócić do czasów SLD dlatego, że praca operacyjna na kierunku rosyjskim została praktycznie rozbita. również przez SLD yy, niestety. Kiedyś, kiedyś może o tym opowiem. Powiem tylko jedno, że za czasów SLD, yy, będąc w Londynie, robiliśmy sprawę związane z polskim dyplomatą i jego nieautoryzowanymi kontaktami z oficerami SWR stacjonującymi w Londynie razem z Brytyjczykami i sprawa była poprowadzona tak, przez wówczas te kierownictwo, ta sprawa nie wyszła, dyplomata został ostrzeżony i w ciągu dosłownie jednego, dwóch dni wyniósł się z terenu Wielkiej Brytanii, a myśmy zostali po prostu z kwitkiem. To też o czym świadczy, to nie jest tak. Potem było dwa lata PiSu, niecałe dwa lata PiSu, które były wieczną reorganizacją i potem jak wyszło, to dokończyło się, dokończyło w ogóle to wszystko, że kierownik działał. Mój, jeden z moich kolegów na przykład został odwołany z placówki zagranicznej jednej rosyjskiej placówek i został odwołany, ponieważ był zbyt aktywny, a to groziło do konspiracji. Jak dziwne trafam oficer na placówce, zawsze praca oficera wywiadu za granicą zawsze groziła konspiracją, ale cóż, ów pan pułkownik Artur, zwany przez wszystkich kręciokiem albo kołowrotkiem, miał różne metody działania, ale tak naprawdę mówiąc, to nigdy nikogo w życiu nie zwerbowała jego praca operacyjna była dość miernie, miernie oceniana. Jeszcze raz powtórzę, że ze zwoł odszedł razem z zastępcą w jakiś bardzo, w okolicznościach bardzo dużego skandalu pojawił się u nas i zaczął robić swoje porządki, między innymi wprowadzać szkolenia polegające na tym, że wsiada naprzeciwko człowieka i 20 minut patrzył mu się prosto w oczy, twierdząc, że w ten sposób uczy mowy ciała. Bardzo ciekawe. No ale cóż, to jest agencja wywiadu, do której ja nie mam dostępu, nie chcę mieć już więcej dostępu, tak jak do żadnej służb. Sądzę, że służby mi te, te obecne nie zapomną tego programu, przypomną sobie i już pewnie u prokuratury będzie, że zaleciłem jakieś tajne informacje. Dziękuję Państwu. Była to wywiadowcza charakterystyka terenu, która na początku stała na głowie. Jeśli ktoś z Państwa potrafi zrobić do tego czołówkę, to bardzo bym prosił, a to, co ja zrobiłem na początku, powinno Wam się Państwu się z czymś skojarzyć. Jestem czyja, czy ktoś wieski. Dziękuję. Do widzenia.